To są informacje Polskiego Radia 24. To będzie pierwsza droga krzyżowa, którą poprowadzi nowy papież. Za niecałą godzinę ruszają uroczystości Wielkiego Piątku w Rzymie. Dodatkowe patrole policji, w tym specjalna grupa SPIT, będą pilnować bezpieczeństwa na drogach w czasie świąt. Pierwszy zachodni statek przepuszczony przez cieśninę Ormus od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. W rzymskim Koloseum trwają ostatnie przygotowania do Drogi Krzyżowej z udziałem Leona XIV. Za 45 minut tysiące wiernych z zapalonymi świecami przejdą śladami męki Jezusa w cieniu antycznych ruin rozważać tajemnicę Wielkiego Piątku. Przed Koloseum jest Paweł Pawlica.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 Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z kolei sprzed kościoła akademickiego świętej Anny w Warszawie wyruszyła centralna droga krzyżowa. Krzyż do kolejnych stacji niosą biskupi, księża, zakonnice, studenci, strażnicy miejscy, prawnicy, lekarze, policjanci i żołnierze. Nabożeństwo zakończy się po godzinie 22:00 transmisja w programie pierwszym polskiego radia.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 Tegoroczna Wielkanoc na Podhalu zapowiada się dobrze dla hotelarzy, ocenia Tatrzańska Izba Gospodarcza. Zajętych jest prawie 65% miejsc noclegowych.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 Blokada cieśniny Ormus ma wpływ na kryzys paliwowy na świecie. Rząd wprowadził kilka dni temu pakiet ustaw CPN, które regulują ceny na stacjach benzynowych. Od soboty do wtorku, włącznie cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,21 zł, a oleju napędowego 7,87 zł za litr. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody w drugiej połowie nocy na zachodzie kraju, przelotne opady deszczu, na południu silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od minus 1 do plus 2 stopni, cieplej na krańcach północno-zachodnich kraju od 3 do 5. W sobotę od 12 do 15, chłodniej na północy i podchalu od 7 do 11 stopni. Klimat. W Braniewie, Radomiu i Krośnie jakość powietrza umiarkowana, a poza tym w całym kraju dobra lub bardzo dobra. Tylko kilkanaście procent energii w sieci produkują teraz źródła odnawialne. Z kolei jutro między godziną 12 a 16 prognozowane są zielone godziny, w których warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej. W lasach na wschodzie Polski duże zagrożenie pożarowe. Klimat. Sześć minut po godzinie dwudziestej pierwszej. Wieczór w Polskim Radiu 24. Boże Narodzenie i Wielkanoc konkurują od lat ze sobą, które święta są ważniejsze. Za Wielkanocą przemawia to, że rzeczywiście są mniej skomercjalizowane. No, czasami można kupić te baranki, kurczaczki, palmy. No, ale nie ma tych nachalnych Świętych Mikołajów, bombek choinek i tej czasami kolorowej tandety. A co jest? Na przykład wielkanocne obrzędy ludowe. Weekend kulturalne. Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, dziś w weekendzie kulturalnym wraz ze mną ksiądz Wojciech Osial, proboszcz parafii świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Bardzo D mi miło. Witam panią Witam serdecznie i proszę i wszystkich księdza. słuchaczy. Proszę pozwolić, że rozpoczniemy od takiego wyjaśnienia, obiegowego stwierdzenia. I mówi ono to powiedzenie tak. O wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Proszę powiedzieć, jaka jest ta wyższość, jaka jest zależność w kulturze? No, sięgamy. Nie tylko chrześcijańskiej. Tak, sięgamy tutaj do wielkich tematów teologicznych, które były już obecne w ikonografii wschodniej. W Bizancjum, kiedy pisano ikony. To przedstawiano narodzenie Chrystusa w formie nawiązującej również do śmierci. I była grota narodzenia, która przypominała grób i żłóbek, który przypominał taką trumnę. Chrześcijaństwo wschodnie łączyło te dwa tematy i jakby one się uzupełniały, a nie wykluczały. To była taka synteza, Narodzenia i ofiary śmierci i zmartwychwstania. Bo przecież nie byłoby zmartwychwstania pańskiego, gdyby nie narodzenie. I wszystko zaczyna się w momencie przyjścia Mesjasza na świat. A Nowy Testament używa takiego słowa greckiego kenoza, czyli uniżenie, ogołocenie. Syn Boży, który wstępuje na ziemię, zrezygnował z boskiego majestatu do dyspozycji człowieka i kulminacja tej kenozy to jest jego ofiara. Czyli tak jak to dziecko można przyjąć, przytulić i ukochać, tak w pewnym momencie Chrystus został ogołocony, zmiażdżony cierpieniem, ukoronowany i w końcu skazany na śmierć i ukrzyżowany. Dalszy ciąg tej ofiary to jest jakby konsekwencja jego przyjścia na świat. On przyszedł na świat jako dziecko, by dokonać yy, odkupienia już jako 33-letni yy, Mesjasz i wstał, by powrócić do Ojca. Czyli, proszę księdza, to Wielkanoc. To ten początek stanowi. Wielkanoc jest szczytem i stąd można by powiedzieć wyższość Wielkiej Nocy, nocy nad, nad Bożym Narodzeniem. Narodzeniem. Ale bym powiedział to, że to jest jedność dzieła zbawienia i trudno powiedzieć o randze jednego czy drugiego. To w kulturze bliskie jest nam narodzenie. Obchodzimy urodziny każdego z nas. Tak. Mamy swój czas. Tutaj pielgrzymki na ziemi i mamy też moment cierpienia, odejścia, choroby i śmierci. Ten, kto narodził się, musi umrzeć. I dzień po dniu zmierzamy niestety do tego końca, który nie jest definitywnym i ostatecznym zamknięciem życia, ale początkiem nowej rzeczywistości, bo w Chrystus z martwych wstan jest, nam na przykład dan jest. Iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Proszę księdza, a kto? Które obrzędy, które zwyczaje z kultury ludowej przyjęte przez Kościół poprzedzające Wielkanoc i też samej Wielkanocy, one we współczesnej kulturze są takimi obyczajami. My je przyjmujemy jako tradycje, a one miały jednak trochę inne znaczenie, bo mówimy tutaj, że... Pojawia się taka nowa chrześcijańska tradycja, właściwie nowa interpretacja, czy święcenia pokarmów. Wiemy, że podstawowe to jajka, mięso, chleb, czy śmigus, dyngus. To takie obmywanie grzechów, ale też zaloty. Ale my też teraz współcześnie jakby mamy teorię, że coś tam jeszcze się pojawia z czasów nam współczesnych. Czy baranek wielkanocny, czy topienie marzanny już, prawda? Czy wiosenne porządki, okadzanie ziołami czy palmy wielkanocne. No, samo malowanie jajek już jest takim obrzędem, które jest kontynuowane tradycyjnie od sztuki ludowej do teraz. Jak to jest z tą nową chrześcijańską interpretacją? No tak, to się wszystko nakłada. Bo symbole są jakby te same, te tylko same się zmienia w I kulturze. one trwają. I one trwają. Są przez współczesnego człowieka inaczej widziane, interpretowane jak dawniej. No trzeba aby było zacząć już od y, niedzieli palmowej. Tak. I ta palma nam towarzyszy, kiedy idziemy na liturgię męki pańskiej. Jest święcenie palm. Ona była od początku chrześcijaństwa. W środkowej i północnej Europie palmy, gałązki palmowe zastąpiła wierzbina, która w tym właśnie czasie puszcza już pączki zwane baziami tak, lub kotkami. Tak, to jest taki nasz symbol tutaj. Tak, i poświęcone pączki z y, służyły jako zdrowie i zabezpieczały pola przed gradem, czy suszą. Na przykład ojciec lub matka, przychodząc z kościoła, dawał rodzinie, domownikom do połknięcia te pączki z wierzby. Tak, jedną taką koćkę. Taką, taką koćkę i, tak. albo pączek y, tak. właśnie z listkiem. I mówili, doczekaliśmy się pierwszej święconki. Daj nam Boże doczekać i drugiej. Ta y, wierzbina... Plecionka, prawda? Plecionka to jest miała, taka tradycja. Miała moc leczniczą, ochronną, kiedy y, gospodarz wypędzał po raz pierwszy bydło na pastwisko, na wiosnę, to brał tę gałązkę palmową, wierzbiny i bydło gonił z obory na pastwiska. Z tej palmy robił krzyżyki, zatykał je na polu, aby chroniły ogradu, Przybijał krzyżyki z pal nad drzwiami, aby no, te palmy strzegły budynku od Pieruna. Dzisiaj wiemy, że te palmy spala się w kościele i popiół z tych palm wykorzystuje się na środę popielcową. I sypie się głowy popiołem. Niektórzy wierni te palmy zamieszczają przy obrazach z taką myślą, żeby błogosławieństwo Boże nam towarzyszyło. To była kultura agralna. Ludowa. Ludowa, ale związana z ziemią tak. i z cyklem pór roku. Natomiast coraz bardziej ta kultura agralna zanika i większość społeczności, yy, Społeczeństwa mieszka w wielkich miastach, gdzie nie ma. W miejskości i księdze, tak? Nie ma takiego związku z przyrodą, z takiego silnego związku z naturą, z porami roku. I y, mieszczuch wielu rzeczy y, nie czuje. i Nie można nawet skojarzyć, bo tak. one się po prostu nie kojarzą najzwyczajniej. No, I w traktuje palmę jako ozdobę No właśnie, bywają kwiatu, ja, z w ogóle kwiatów, tak. z takich materiałów naturalnych albo też są suszone kwiaty, albo też zioła. I teraz moje kolejne pytanie to wiosenne porządki właśnie... Obrzędy zewnętrzne. To, co przeżywamy w domu, czyli te porządki i y, zapach wiosny, y, mięsiwa po tym czasie też Wielkiego Postu. Niby symbol jest ten sam, hmm. ale jakby taka redefinicja nastąpiła trochę, prawda? No tak. To, w związku to... z, z, tym, z tą zmianą y, od y, kultury ludowej do kultury powiedzmy mieszczańskiej. Plęskiej, tak. Takiej kultury modernistycznej. Tak, tak. Yy, współczesnej. Ale my też lubimy te obyczaje Thank ludowe. Lubimy yeah. w nich uczestniczyć. Tak. To zależy od naszego serca, nastawienia. Dla jednych to będzie kadzidełko, czyli taki tylko zapach i odświeżenie powietrza, dezynfekcja. Zapach, tak. mm -hmm. Na, dla innych no, będzie to takie odniesienie do sakrum, do kultu, do obecności również i tych naszych przodków zmarłych, bo ten dym jest też wspomnieniem tej duszy nieśmiertelnej i modlitwy, która wznosi się do Boga. Te pisanki, prawda, no to właśnie. jest wspaniały znak odrodzenia i życia. No samo jajko, prawda? Samo jajko, które te ślady o malowanych jajkach znajdują się już w dziełach Owidiusza i Pliniusza. I rozważania o znaczeniu yy, jajka wielkanocnego już były w XVI i w XVII wieku. Podanie greckie zapisane w rękopisie z wieku X odnosi malowanie jajek do postaci świętej Magdaleny. Pamiętamy, że to ona pierwsza przyszła do grobu. Jezusa, aby ciało namaścić, pełna bólu, rozpaczy spotkała przy grobie anioła, który jej rzekł, nie płacz Mario, Chrystus zmartwychwstał. I ona uradowała się, pobiegła do domu i wtedy w domu ujrzała jajka, które w swojej zdepce chowała, ubarwione na czerwono. Gdy wyszła z nimi przed dom, napotkała apostołów i mówiła im o zmartwychwstaniu i zaczęła te jajka rozdawać, głosząc fakt zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. A te jajka czerwone od Marii Magdaleny w rękach apostołów zmieniały się na ptaki, świadcząc, że tak samo ze śmierci Chrystus powstał do życia i niesie ludziom to życie wieczne, by sięgali nieba, by otrzymali skrzydła i cieszyli się życiem. Więc widzimy, jak stara to jest tradycja i piękne podania. W Siedleckiem utrzymują, że kamienie, którymi ukamienowano świętego Szczepana zamieniły się w pisanki. Inna legenda głosi, że gdy prowadzono Jezusa na śmierć, pewien ubogi, niosący na sprzedaż kilka jajek do miasta postawił koszyk i pomagał krzyż nieść Jezusowi. A gdy powrócił do koszyka, Pewno to ten Szymon Renejczyk Ujrzał, że jajka przemieniły się w kraszanki i pisanki. No, mają one dzisiaj swoją nazwę w zależności od tego, jak zostały pomalowane, ufarbowane na jeden kolor, czy. Przez gotowanie, moczenie w jakimś barwniku, czy też jeśli są wyskrobane, no to nazwa jest drapanki. Wiemy, że dzielimy się jajkiem na śniadaniu wielkanocnym, znakiem nowego życia. Proszę księdza, a śmigus dyngus, jak zmieniało się to znaczenie w kulturze ludowej, wiadomo, z tych podań, które wszemi wobec są do odczytania? które również przejęło chrześcijaństwo, a jak w kulturze współczesnej dyngu zwykle. No, to są no, też no. zaloty, to jest też oczyszczenie, to są gałązki wierzbowe, brzozowe no, gałązki, no to są wróżby i to tylko dla młodych panien, to, obyczaj. To, to rzeczywiście... I nie wiadrem może, tylko w mniejszej w ilości, noc. tak, i delikatnie rączkę albo gdzieś tył głowy czy nie jakaś sikawka wiadro, wiadro. Dzisiaj wiemy, że w tych zabawach można bardzo przesadzić i pamiętam, że parafianki żaliły się, iż jechały do kościoła autobusem i na przystanku otwierały się drzwi i chłopcy całymi wiadrami do autobusu Wlewano wodę, oblewano starszych ludzi, więc zawsze można przesadzić z tymi zabawami, ale w ogóle woda, symbol wody jest jeszcze przedchrześcijańskim, obecnym w każdej kulturze i w każdej religii. Woda jako życie, a obmycie jako konieczne do naszego życia i fizycznego i y, duchowego. Proszę księdza, a y, czego życzyć nam wszystkim na tę Wielkanoc? Anno Domini 2026. Szczęśliwych świąt, czyli jakich świąt? Czyli byśmy przyjęli dar pokoju. Dar pokoju od zmartwychwstałego Pana, który przyszedł do Wieczernika mimo drzwi zamkniętych i powiedział uczniom, pokój wam byśmy otworzyli się na działanie Boga, który jest Bogiem dającym człowiekowi pociechę, nadzieję, pewną stabilizację duchową i ten pokój Boży, który nie jest zwykłym brakiem wojny, ale jest... Y takim wewnętrznym uspokojeniem człowieka, który wie, że chociażbym chodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I dar pokoju od Chrystusa Zmartwychwstałego to jest dar taki indywidualny, który daje nadzieję, że możemy przejść przez chwile trudne cierpienia i choroby i że Bóg jest z nami i że że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. I to życie nie kończy się tutaj na ziemi, że mamy perspektywę wieczności, a oczywiście pokój w znaczeniu, żeby ustały działania wojenne i na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. To jest no, intencja modlitwy nas wszystkich, bo przecież tak mało od nas w sumie zależy. Zależy od rządzących. Od rządzących, którzy... No, mają otworzyć się na te prawdy uniwersalne, na dobro człowieka i układać politykę zgodnie z zasadami moralnymi. Proszę księdza, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bóg zapłać. Ksiądz Wojciech Osial, proboszcz parafii świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej, był dzisiaj gościem w Polskim Radiu 24. No i proszę państwa, życzymy państwu na te święta właśnie takiego pokoju, tak rozumianego, spokoju i szczęśliwych świąt, proszę księdza. Jeśli mógłbym dodać jedno krótkie wspomnienie mojej najbardziej smutnej Wielkanocy. To był okres pandemii, kiedy ograniczano ilość osób w kościołach, w Podkowie Leśnej kościół był otwarty, bo jest kościół ogród. I ja postanowiłem nie zamykać kościoła. Dla mnie i dla wielu osób przeżycie pandemii i święconki, i wielkiego tygodnia w izolacji, w oderwaniu od kultu, od świątyni to był wielki dramat. Proszę Państwa, życzymy refleksji i jeszcze raz powiem to tego szczęścia w święta ale też tego spokoju wewnętrznego, bo to jest bardzo istotne. I wspólnoty. I wspólnoty, wspólnoty, przede wszystkim z relacji. Bliźnimi, tak. Z bliźnimi, z To opowiadanie ze świadczy o tym, że jednak człowiek człowiekowi bardzo jest potrzebny do tego życia tu i teraz. Żebyśmy no nie byli samotni. No właśnie. Wykluczeni. Dziękuję pięknie. Weekend kulturalny.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 To są informacje Polskiego Radia 24. 21.30, Waworobiec, zapraszam. Papież Leon XIV prowadzi drogę krzyżową w rzymskim Koloseum. Uczestniczy w niej kilkanaście tysięcy wiernych z całego świata, w tym z Polski.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 Iran zestrzelił amerykański myśliwie CF-15. Według amerykańskich mediów jeden z dwóch członków załogi został odnaleziony przez siły specjalne. Drugi pilot i szczątki samolotu są poszukiwane. Poszukiwania prowadzą też Irańczycy. W telewizji państwowej mieszkańcom obiecano nagrodę za ujęcie Amerykanów. W związku z trwającą operacją ratowniczą Izrael wstrzymał zaplanowane ataki. Szlaki turystyczne w Tatrach znów otwarte. Przez ostatnie dni były zamknięte z powodu intensywnych opadów śniegu i bardzo trudnych warunków. Wciąż obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Sytuacja w górach jest bardzo trudna, ostrzega dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.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 Ile wydamy podczas świąt i czy zapłacimy więcej niż rok temu? Zdaniem ekspertów koszty będą zbliżone. Część produktów wprawdzie podrożała, ale wie, wiele innych jest dziś tańszych, potwierdza ekonomista Tomasz Wierzejski dużo tańsze, ostatnio jest masło, a niestety w ostatnim roku podrożały jajka, co no wynika w tym przypadku akurat głównie z choroby ptasiej grypy. Natomiast produkcje mleczarskie trochę potaniały, bo trochę ograniczył się eksport do Chin. No i niestety podrożały nam również e, takie zagraniczne, kiedyś byśmy powiedzieli delikatesy, jak kawa i czekolada. Według ekonomistów za zakupy świąteczne zapłacimy średnio około 1000 zł, czyli tyle ile w ubiegłym roku. 24. To już 32 minuty po godzinie 21. Stan dnia. A my połączyliśmy się z panem doktorem Pawłem Ramiączkiem, politologiem w Merito. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Panie doktorze, zastanawiamy się nad tym, czy mm, to jest właściwie problem teraz, bo cały czas musimy mówić o tym, co się dzieje w Polsce. Ja przed świętami, zwłaszcza wielkim Piątek, chciałbym, żeby była zupełnie posłucha informacyjna i żeby właściwie nic się nie działo. No a jest odwrotnie. Nie ma pan takiego odczucia? Tak, rzeczywiście dzieje się dużo, zwłaszcza na scenie prawno-politycznej i mam wrażenie, że zamiast te wszystkie spory wygaszać się przed świętami, mogłyby się wygaszać, to jednak one cały czas nabierają coraz to nowszych barw. I niestety, ale mam też takie nieodparte wrażenie, że w najbliższym czasie nie będzie raczej możliwości tego, aby wszystkie te spory ustały. A tu mam oczywiście na myśli wszystko to, co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy mam na myśli te wszystkie różne spotkania polityków na szczycie, z przeróżnych partii politycznych, które też rzucają nowy cień czy nowy obraz na polską scenę polityczną, ale bez wątpienia najważniejszym i najbardziej dla społeczeństwa, zbrew pozorom, ważnym sporem jest to, co z Trybunałem, bo wszyscy mamy poczucie, że Polska potrzebuje stabilnego prawa. Wszyscy życzymy sobie tego, aby polskie instytucje publiczne działały w oparciu o zasady konstytucji, czyli w oparciu o zasadę, która mówi, że organy działają na podstawie prawa i w granicach prawa, Natomiast ja odnoszę wrażenie, też jako administratywista, że niestety tak nie jest. No nie jest i tu następuje zderzenie dwóch jak gdyby systemów prawnych. Jeden system prawny opiera się na autorytetach, znanych postaciach z dorobkiem, gigantycznym dorobkiem prawniczym. Z drugiej strony mamy magistrów prawa, doktorów historii, którzy jak gdyby no, tworzą swój system prawny, własny, dostosowany do swoich potrzeb. Nie ma pan takiego odczucia? Zdecydowanie tak, panie redaktorze. Sam też w branży prawa robiłem swoje szlify i też na studiach doktoranckich na Wydziale Prawa w Katowicach uczyłem się takiej takiego pojęcia, jakim jest wykładnia prawa. I Wykładnia prawa tutaj odgrywa bardzo istotną znaczenie, zwłaszcza w kontekście tego, o czym mówimy, jeśli chodzi o Trybunał. Natomiast rzeczywiście to, jak politycy dokonują wykładni, niejednokrotnie przepisów zarówno tych zawartych w ustawach, w Konstytucji, jak i w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, o którym to ostatnio jest tak głośno, jednym, jednym z orzeczeń, to ja mam wrażenie, że niestety wykładnia stała się elementem, który jest przeciągany jak lina na jedną czy też na drugą stronę. Natomiast w Polsce rzeczywiście doszło do sytuacji, w której osoby, które stanowią bez wątpienia autorytet w dziedzinie prawa są dyskredytowane przez polityków, którzy no rzeczywiście, tak jak pan powiedział, często mają wykształcenie, które kompletnie z prawem nie ma nic wspólnego. I to jest najgorsze, co nas mogło spotkać jako społeczeństwo, bowiem my przestaliśmy wierzyć autorytetom w sporej części. Mówię tutaj o nas jako społeczeństwie, a niestety opieramy swoje osądy, niekiedy opieramy swoje również prywatne opinie na tym, co powiedzą politycy, bo może trochę bardziej ich lubimy aniżeli tych profesorów czy doktorów, albo może mamy jakieś własne przekonania, które są podobne do przekonań tychże polityków. Natomiast w dziedzinie prawa absolutnie nie można opierać się na nieprecyzyjnych interpretacjach, nie można się opierać na domysłach. Prawo musi być prawem i prawo musi być stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli w jego granicach i na jego podstawie. O tym mówi konstytucja. Natomiast gdybyśmy doszli do sytuacji, którą oglądaliśmy przed wczoraj, Mam tu na myśli konferencję prasową jednego z ministrów prezydenckich, który dokonywał analizy interpretacji przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Notabene, panie doktorze, prawnik, adwokat, no, wydawać by się mogło, że powinien poruszać się w ramach i zgodnie z prawem, no a, a to Pyszto. są duże wątpliwości. Tak, to są duże wątpliwości, panie redaktorze, ja też oglądając tę konferencję prasową sam te wątpliwości bardzo istotne miałem. Pierwsza wątpliwość, która pojawiła się w ramach oceny tej konferencji prasowej dotyczyła właśnie zasadniczego pytania. Co stanowiło podstawę do wyborów takich, a nie innych sędziów? I tu oczywiście nie będę się odnosił do ogólnej zasady, która dotyczyła wyboru sędziów, która to opisana jest w ustawach, bo przecież chodzi o to, że sześciu wybrał Sejm, ale chodzi mi o to i pytanie raz jeszcze będę zadawał, dlaczego spośród tych sześciu akurat tych dwoje zostało wybranych przez pana prezydenta? Jakimi przepisami prawa się kierował? Jakie normy prawa dają kompetencje prezydentowi, które powodują, że... Wybrał tych dwoje I ja jeszcze raz zaznaczam, ja absolutnie nie mam żadnych wątpliwości co do fachowości tych e, e, państwa. Ja natomiast mam głębokie wątpliwości do podstawy prawnej, bo oceniam, że takiej podstawy nie ma mam głębokie wątpliwości do czynności, jak, jako jakiej dokonał pan prezydent, wybierając e, tych dwoje. Tutaj, pa I, jeżeli pa pan pozwoli, padło, tak, padło takie zdanie, że prezydent przygląda się życiorysom, dorobkowi i ewentualnie wypowiedziom, które mogłyby sugerować, że owi sędziowie są zbyt mocno związani politycznie. Problem polega na tym, że ja rozumiem, że pan prezydent zastosował kryteria, które stanowią pewną formę jego uznania. Zatem mamy do czynienia z czymś takim jak prawo uznaniowe głowy państwa, co absolutnie jest sprzeczne z jakimikolwiek normami wynikającymi choćby z 30 prerogatyw, które określa konstytucja. Ponadto trzeba zaznaczyć bardzo jasno, że w żadnej z tych prerogatyw nie ma uznaniowości co do wyboru kogokolwiek, jakiegokolwiek organu, tym bardziej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi zatem, który chcę tutaj jasno i wyraźnie przedstawić, to jest fakt co z pozostałą czwórką. Jeżeli zatem uznamy, że ta dwójka została wybrana prawidłowo przez Sejm, to dlaczego zignorowani zostali pozostali sędziowie tych czworo? Co to oznacza? Czy to oznacza, że pan prezydent celowo nie odbierze od nich ślubowania? Jeżeli zatem nie odbierze, to mamy tutaj do czynienia z klasyczną sytuacją związaną z zaniechaniem dotyczących czynności pana prezydenta. Konstytucja nie wskazuje o tym, czy pan prezydent odbiera, czy też nie odbiera ślubowania. Tutaj mówimy o czynności, która wynika z ustawy. Z ustawy, która dotyczy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Precyzyjnie mówiąc, wynika to z artykułu czwartego. Tam jest wspomniane o tym, że e, ślubowanie jest wobec prezydenta. A więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której nie ma jasno i precyzyjnie określonej sytuacji, która opisuje jak wyglądać ma to ślubowanie. Czyli tutaj mówimy wobec. Zatem Innymi słowy, pan prezydent tak czy inaczej ma obowiązek odebrać to ślubowanie. Jeżeli zatem nie odbiera, to czy nie jest to sytuacja polegająca na tym, że nie wypełnia swoich obowiązków? Stąd powstały dalsze pytania, czy zatem jest jakaś inna droga, która mogłaby spowodować, że sędziowie to ślubowanie będą mieli odebrane. Oczywiście tu dywagacji może być bez liku, natomiast faktem jest, że jeżeli patrzylibyśmy na konstytucję, i mówili o tym, że organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa, to ja zadaję zatem pytanie, jak ulokować czynność pana prezydenta dotyczącą wyboru tych dwoje sędziów spośród tejże szóstki. Jeżeli zatem nie znajdziemy w przepisach, bo nie znajdziemy tej czynności, to ja zadaję pytanie, czy nie jest to delikt? No odpowiedź oczywiście dla każdego prawnika jest jednoznaczna. No jest, w związku z tym... To nie posuwa nas do przodu, jeśli chodzi o rozwiązanie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ba, powiem więcej. To jeszcze bardziej komplikuje sytuację, bowiem mamy do czynienia teraz z sytuacją, gdzie 11 sędziów w teorii m, stanowi skład Trybunału Konstytucyjnego, natomiast pozostała czwórka, przypominam, że skład to jest 15 sędziów, jest praktycznie zawieszona w próżni. Pan prezydent nie dookreślił, czy odbierze od nich ślubowanie, czy też nie. I dalej zadaję pytanie zatem, jak pan prezydent planuje rozwiązać e, tę sytuację. Czy dalej będzie zwlekał, czy jednak e, dojdziemy do momentu, w którym to ślubowanie odbierze. Ja uważam, że pan prezydent powinien odebrać to ślubowanie. To po pierwsze, bo każda zwłoka e, w czasie to jest nic innego, jak tylko pogłębianie trudnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Panie doktorze, chyba zapominają wszyscy politycy łącznie z prezydentem Nawrockim, że Trybunał Konstytucyjny służy Polakom miała, moja mama miała ten zaszczyt, stawała przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jej sprawa była przez, przez Trybunał Konstytucyjny rozpatrywana. Tam chodziło o brak przepisów wykonawczych do jednej z ustaw, a to blokowało różne ważne dla mojej mamy działania. Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie mojej mamy, czyli należała do tej tych 50% zadowolonych z werdyktów, jak, jak zwykle, bo to się tak dzieli w sądzie, jest 50 niezadowolonych procent, 50. I powiem panu tak, takich y, osób jak moja mama, lat temu jeszcze 10, 15, 20, naprawdę było dużo, bo sprawy nie tylko y, zlecone przez najwyższe organy władzy państwowej, ale sprawy obywateli, były rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli przeglądamy się dzisiaj obecnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu albo ciału, które no, mówi, że jest Trybunałem Konstytucyjnym, dochodzi się do bardzo przykrego wniosku, że właściwie sprawy obywateli, obywateli nie są rozpatrywane. Niestety tak. Założenie Trybunału Konstytucyjnego było jedno. To jest organ, który ma stać na straży konstytucji i przede wszystkim eliminować z życia publicznego te przepisy zawarte głównie w ustawach, które no, budzą wątpliwości konstytucyjne, czyli mówiąc prost, łamią konstytucję. Natomiast od pewnego czasu, zwłaszcza od momentu, kiedy dochodziło do reform Trybunału Konstytucyjnego, tutaj mówimy o niefortunnych, nieszczęśliwych reformach, dotyczących wyborów, już nie będziemy wnikali w szczegóły, bo tutaj należałoby na ten temat poświęcić oddzielną godzinę, to ja mam wrażenie, że Trybunał stał się elementem narzędzia politycznego, gdzie ważone są wpływy poszczególnych partii politycznych, a te wpływy wyrażają się w ilości sędziów, którzy są wybrani na daną czy inną kadencję. Oczywiście fakt wyboru przez Sejm jest elementem, który jest zapisany w konstytucji. Natomiast bardzo e, niedobrą praktyką było to, aby e, w skład Trybunału Konstytucyjnego mogli chodzić sędzi sędziowie, którzy e, mieli e, w przeszłości e, swoją historię polityczną. Gdybyśmy teraz przeanalizowali skład obecnego Trybunału, to e, znajdziemy co najmniej kilka osób, które właśnie tę przeszłość polityczną mają. I ja zadaję pytanie zatem, jak możemy mówić o bezstronności Trybunału Konstytucyjnego, jeśli w przypadku orzekania na temat konkretnych ustaw dochodzą elementy subiektywne, czyli subiektywizm w orzekaniu, gdzie na przykład treść ustawy może być zgodna bądź niezgodna w pierwszej kolejności z poglądami danej osoby, która jest upoważniona do orzekania. Stąd w mojej ocenie reforma Trybunału Konstytucyjnego powinna przede wszystkim dotyczyć wyboru, może nie sposobów, ale wyboru sędziów, którzy w pierwszej kolejności nie powinni mieć absolutnie żadnych, absolutnie żadnych związków ze światem polityki. I raz jeszcze podkreślę, i będę zawsze o tym mówił dość głośno, że w skład Trybunału Konstytucyjnego powinni wchodzić ludzie, którzy mają absolutnie niepodważalny i bardzo szeroki dorobek w dziedzinie prawa. I to jest warunek konieczny, ponieważ dorobek w dziedzinie prawa gwarantuje również wyważoną wykładnię, która nie jest nacechowana takimi takimi, powiedzmy sobie no, trudno to nazwać wartościami, ale jest, nie jest nacechowana przede wszystkim subiektywizmem. A subiektywizm w orzekaniu czy rutyna to są dwie cechy tego, które orzeka, które niestety, ale bardzo negatywnie wpływają na całość procesu orzekania, w tym wykładni prawa. I to jest coś, czego absolutnie nie możemy zwalczyć. W obecnym Trybunale Konstytucyjnym ja mówię, nie możemy zwalczyć my jako społeczeństwo, chociaż społeczeństwo tutaj ma Myślę, że najmniejsze narzędzia w tej materii. To jest po pierwsze. Po drugie, w polskim systemie prawa wykreował się w ostatnim czasie model prymatu polityki nad prawem. I to jest coś, co w demokratycznym państwie prawa absolutnie nie powinno mieć miejsca, bowiem najpierw powinno być prawo, a później polityka. Zresztą jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości w ostatnim czasie w swojej opinii, która jest bardzo zbliżona do mojej opinii, stwierdził, że właśnie prawo jest na pierwszym miejscu, a dopiero później polityka. Czy mówi pan to... o yy, Krzysztofie Szczuckim? Tak, mówię o. Panu no, doktor pośle habilitowany Szczycki. nauk prawnych. Czy sądzi pan, przepraszam, bo to będzie mała dygresja. Czy w panu pośle, w panu doktorze habilitowanym Krzysztofie szczuckim obudziło się sumienie prawnika? Myślę, że pan poseł to zawsze był prawnikiem. I ktoś, kto jest prawnikiem prawdziwym, z krwi i kości, zawsze wie, że prawo jest wartością nadrzędną nad polityką. Natomiast osoby, które nie mają doświadczenia w zakresie polskiego prawa, teoretycznego i praktycznego, niestety zawsze będą uważać, że większość parlamentarna, czy większość, która uchwala ustawy, no jest ważniejsza niż elementarne zasady wykładni czy tworzenia prawa. I to jest niestety, ale pewien efekt też tego, że my jako społeczeństwo pozwoliliśmy na takie mechanizmy, zwłaszcza wiele, wiele lat wstecz i akceptowaliśmy wszystkie te dowody, wszystkie te procesy, procedury łamania polskiego prawa czy polskiej konstytucji. To w tej chwili już narosło do takiego rozmiaru, że część osób tego nie pamięta, część osób nawet nie wnika w szczegóły. To wszystko już przyschło i dzisiaj zwłaszcza prawnicy poruszają się w materii, która jest bardzo, bardzo grząska, ponieważ tych deliktów, zarówno konstytucyjnych, jak i tych kolizji prawa wynikających właśnie z tamtych lat jest tak mnóstwo, że jeżeli nie przeprowadzimy, zwłaszcza w oparciu o kilka najważniejszych ustaw praworządnościowych, tak zwanych reformy polskiego prawa, polegającej na tym, że będzie wspólne stanowisko dwóch wielkich ośrodków prawa, czyli Pałacu Prezydenckiego i Sejmu, no to do niczego dobrego nie dojdziemy. Będziemy cały czas oglądać yy, przepychanki, cały czas oglądać przeciąganie liny, no, które niestety, ale będzie ten chaos prawa pogłębiało. A to oczywiście będzie miało swoje odzwierciedlenie w polityce, bo prezydencki będzie mówił o nieudolności rządu, a rząd będzie wspominał o tym, że powodem tej czy jakiejś innej nieudanej ustawy jest fakt, że blokują prezydent. I to jest pad, niestety. Ja natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jakiekolwiek porozumienie w materii Procesu legislacji w materii tworzenia prawa, zwłaszcza w kontekście tych kilku ustaw praworządnościowych, jest political fiction. Bo... Jeżeli pan pozwoli, bo tu chyba należy też dodać, że prezydent Nawrocki otwartym tekstem powiedział, że jego zadaniem jest obalenie rządu Donalda Tuska, bo to jest według prezydenta Nawrockiego najgorszy rząd w historii III Rzeczpospolitej. Dotarły do opinii publicznej takie wypowiedzi od samego pana prezydenta czy, czy, czy też z pałacu prezydenckiego. To fakt. Zwłaszcza w kampanii wyborczej było głośno o tych wypowiedziach. Natomiast to jest punkt pierwszy. A punkt drugi to jest w mojej ocenie chęć zaznaczenia roli prezydenta w systemie prawa. Ale ja przypominam, że Obecna konstytucja, która została uchwalona w roku 1997, niedługo będziemy mieli 30-lecie jej obowiązywania, przewiduje w Polsce ustrój parlamentarno-gabinetowy, który jasno i wyraźnie wskazuje na fakt, kto może tworzyć w Polsce ustawy. I tutaj zerkamy do artykułu 120 Konstytucji. Jest to oczywiście Sejm. Rola Senatu jest nieco mniejsza niż Sejm, ale w procesie legislacji również występuje. Rząd ma na celu przede wszystkim obok inicjatywy ustawodawczej rządzenie państwem przy pomocy ministrów prezes Rady Ministrów kieruje. Natomiast prezydent w roli strażnika konstytucji w procesie legislacji ma za zadanie dbać o to, aby przepisy, które tworzy Sejm konstytucji nie łamały. Stąd ma prawo weta, ale jest jeden mały szczegół, który dotyczy samej konstrukcji prawa weta. Otóż ono, aby było skuteczne, musi mieć uwarunkowania merytoryczne. A więc w przypadku weta nie mogą odgrywać roli najważniejszej przesłanki polityczne, tylko przesłanki merytoryczne. Czyli przy każdym wecie należy głęboko to uzasadnić, wykazując, które artykuły. Danej ustawy stanowią podstawę do tego, aby uznać ją za niekonstytucyjną. Natomiast my, jako obserwatorzy, też w sporej części przyzwyczailiśmy się do takiego procesu, jak zapowiedź weta, chociażby na przykład, gdzie jeszcze bez tekstu już słyszymy, że dana ustawa może zostać zawetowana. To jest coś niedopuszczalnego z punktu widzenia logiki prawa, która jeszcze w Polsce, mam nadzieję, w większości obowiązuje. I to jest coś, co powoduje mimo wszystko, że pan prezydent akcentuje swoją obecność, która w mojej ocenie prowadzi do jeszcze jednego elementu, a tym elementem jest próba rozszerzenia kompetencji prezydenta, na ten moment jest to poza pozakonstytucyjna, do um, jego roli jako osoby, która zarządza tworzeniem prawa w Polsce w sposób niezwykle szeroki w sytuacji... Marzy się panu, po... przepraszam, marzy się panu prezydentowi przedwojenna konstytucja, że prezydent odpowiada przed Bogiem i historią. Przypomnijmy sobie, że po nowelizacji, uchwalenia nowej konstytucji w latach 30. jednak nastąpiły znaczy, inaczej, nie skonsumowano jej do końca, ale po przeczytaniu tej konstytucji można było dojść do wniosku, że zbliżamy się do państwa no, mało demokratycznego. Otóż to no, trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że zazwyczaj próby, które mm, dążą do poszerzenia kompetencji, zwłaszcza kompetencji jednoosobowych, konkretnego organu egzekutywy, w tym momencie oczywiście mówimy o prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, no, mogą doprowadzić do mm, stylu rządzenia, który jednak będzie dość niebezpieczny z punktu widzenia standardów demokratycznych, bo zawsze organ jednoosobowy uzurpuje sobie więcej władzy niż organ kolegialny. No, Ale tu nie będziemy już wnikać w teorię prawa, natomiast y, y, to trzeba ocenić zjawiska. Jeśli prawdą jest, że trwają prace nad nowym projektem konstytucji, jeśli prawdą jest, że jednym z elementów nowego projektu konstytucji ma być wzmocnienie roli prezydenta w ustroju państwa, no to myślę, że ten model, który pan prezydent Karol Nawrocki w tej chwili realizuje w oparciu o własne że tak powiem, poczucie wizji prezydenta no wpisuje się Wypisz, wymaluj właśnie w ten projekt, o którym mówi się dość często. No, ale oczywiście od projektu do konstytucji jest jeszcze daleko i sądzę, że w przyszłym roku, gdy będziemy mieli wybory parlamentarne, takiej większości, która mogłaby zmienić konstytucję, raczej nie będzie. Ale trzeba pamiętać o tym, że w polityce nie ma rzeczy niemożliwych. W polityce nie ma rzeczy niemożliwych, a rzeczywiście widać u prezydenta Nawrockiego ogromną chęć odgrywania większej roli niż obecna konstytucja daje. Zostało nam strasznie mało czasu, bo jeszcze jest jeden temat, a mianowicie Iskrzenie w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki został zawezwany do Centrali Prawa i Sprawiedliwości, do pana prezesa, odbyła się rozmowa, a badanie opinii publicznej pokazuje, że ten projekt Mateusza Morawieckiego, ta, to stowarzyszenie, które właściwie jeszcze nie zaistniało, mogłoby uzyskać nawet, uwaga, 16-procentowe poparcie. Tak, widziałem ten sondaż, zgadzam się, 16% poparcie brzmi nieźle. Natomiast jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć o jednym. Pan Mateusz Morawiecki akcentuje swoją obecność. Wcale nie wydaje się być takim pokornym politykiem, jak wydawało się panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Spotkanie z panem ministrem Kosiniakiem Kamyszem też jest znamienne. Te ruchy dotyczące tworzenia stowarzyszenia no, są ciekawe. Ja myślę, że do wyborów raczej pan Mateusz Morawiecki nie wystąpi z prawa sprawiedliwości, natomiast będzie walczył ze swoją frakcją, a przypomnę, że jest to około 40 osób, o jak najlepsze miejsca na listach wyborczych. Natomiast to, co stanie się po wyborach, to jest bardzo ciekawe, bo być może pan Mateusz Morawiecki. Podkreślam, political fiction będzie tym elementem wraz ze swoim stowarzyszeniem, które pozwoli zbudować większość po stronie na przykład Koalicji Obywatelskiej. Tego wykluczyć nie możemy. Nie sądzę, aby pan Mateusz Morawiecki był politykiem, który zechciałby wchodzić w koalicję z Konfederacją. To po pierwsze... Ani jedną, drugie, ani drugą, tak? Ani jedną, ani drugą. A po drugie też są bardzo wyraźne tarcia z frakcją Zbigniewa Ziobro, z, z której to frakcji słychać, że najchętniej to pozbyliby się pana Mateusza Morawieckiego z szeregu wpisu. Myślę, że sam Mateusz Morawiecki nie wystąpi, ale gdyby się politycy pozbyli Mateusza Morawieckiego, będzie w roli męczennika prawicy i wtedy będzie miało otwartą drogę do tego, żeby budować szeroko pojęte porozumienie nawet i po stronie Koalicji Obywatelskiej. Od jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości usłyszał że Mateusz Morawiecki uwaga i gra z ogniem tak takie zapowiedzi są słyszalne rzeczywiście myślę że politycy PiSu zdają sobie sprawę że pan Mateusz Morawiecki jest silnym politykiem i bardzo wyrazistym i potencjał duży ma natomiast on reprezentuje centroprawicę, która dla wielu jest takim dość powiedziałbym spokojnym nurtem politycznym który gwarantuje przewidywalność w polityce. A dla wielu wyborców to jest ważne. Natomiast gwałtowny skręt w prawo w stronę Konfederacji wykonany przez pana ministra Czarnka, który jest kandydatem na premiera. A myślę, że dla wielu wyborców PIS-u może być co najmniej kontrowersyjne. Ale czy nie uważa pan, że minister Czarnek jest skuteczny w tym, co robi, podnosząc głos, używając słów, które czasami można uznać za słowa no mało kulturalne? Myślę, że jest, natomiast to może być e, krótka droga ze względu na to, że pan minister jest nastawiony na odebranie głosów e, dla skrajnej prawicy. Mówi I to potraktujmy jako puentę. Jako koniec, tak. Dziękuję. Doktor Paweł Ramionczek, politolog WSB Merito. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Dobra.